że zrobić ci dziurę Patrzysz w jego oczy i nie widzisz w nich myśli Lecz wiesz doskonale, że zapadł wyrok śmierci Patrzysz mu na rękę i widzisz jak się trzesie Dejcie mu klona, a klona mu dejcie Dejcie mu klona, dej, dejcie mu klona Bo zaczyna lewa strona, jak prawa być szalona a ty patrzysz na to, bo ty musisz na to patrzeć Ostatną twą zapłatą będzie tylko śmierć tu Cię no stop jak szmata a Ty z wzrokiem Z podłogi tylko krew, choć to, coś powiem, od zawsze tak się działo Jeden miał już ogień, a drugie mu brakowało Tym tamtemu nie da, ten myśli ma nerwowe Ogień stracił właściciela, a właściciel głowy Minęło tyle lat, wciąż zabija brata brat Nikt nie liczy lat, bo taki jest już ślad Jedyne co się zmienia, to siła rażenia Masz coś do powiedzenia, karabin zamiast kamienia Życia nikt nie docenia, nawet własnego Religie dały polecenia, nikt nie dosywa tego Strach przed śmiercią, każe wam zabijać Lecz dobrze wiesz, że to nikogo nie omija Wyobraź sobie taki coś, stoisz ty i jakiś gość O szaraku to mówimy, nikt z przyjaciół czy rodziny Wybor masz jeden, zabić jego albo siebie Co wybierasz? Ja wybieram śmierć frajera Weź udział ty kontra wszyscy ludzie Każda dusza oprócz twojej z ciała Wszystkim chodzie Znając ludzkie życie Pewnie poświęcisz ty się Ty byś świat ocalił A ja bym go A ty patrz na to Swój śmierci prosto w oczy Patrz na to Cały czas na tobą kroczy Patrz na to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 Szczu, że chowasz się w kanale Szkoda mi prochu na twoją śmierć Pozować do kaset w przepięknym stroju To możesz potwornie zasrany kroju Zawięsiłeś łańcuch na swoim karku Teraz idę ja, psy bez kagańców Nie boję się kurwo twoich wakijów Jestem już bezpieczny, kurwa kilu. Schowałem ten strach dawno, dawno temu Teraz patrzę na to, nie pęklam, żowieniu śmierci śmierci prosto w oczy patrz na to, cały czas na tobą kroczy, patrz na to, docy życia moc bogatą tego patrz na to, patrz na to A ty patrz na to, zbój śmierci prosto w oczy patrz na to, cały czas na tobą kroczy, patrz na to, docy życia moc boga, patrz na to, patrz na to